O pięknej Chang, baśń chińska. Daleko na wschodzie mieszkała dziewczyna o imieniu Chang. Żaden człowiek ani żadne zwierzę nie mogło przejść obok niej obojętnie. Była piękna i dobra. Zawsze się uśmiechała i do każdego zwracała się z dobrym słowem. Na jej widok kwiaty pochylały swoje kielichy a gwiazdy migotały przyjaźnie. Chang mieszkała w wielkim pałacu. i rodzice byli krewnymi samego cesarza. Władali tysiącem wsi i miast oraz posiadali niezmierzone bogactwa. W przeciwieństwie do córki byli bardzo wyniośli i dumni. Kiedy dziewczyna dorosła, rodzice zaczęli szukać dla niej męża. Chcieli wydać ją za wielkiego pana, najlepiej królewicza. Nie wtajemniczali jednak w swoje plany, więc Chang całe dnie spędzała na beztroskich zabawach ze swoimi przyjaciółkami. Uwielbiała bawić się w ogrodzie pełnym wonnych róż, obok sadzawki wśród kwitnących lotosów, gdzie karmiła swoje ukochane ptaki, łabędzie, pawie, bawiła się z psami, kociętami, króliczkami i sarenkami. Pewnego dnia, podczas jednej z takich zabaw, przy bramie pojawił się nieznajomy młodzieniec. Podjechał na białym koniu i przemówił nieśmiało. Piękna Chang, od dawna szukam cię po całym kraju. Jestem Wang. Żyłem skromnie i uczciwie, aż do chwili, gdy ukazałaś mi się we śnie. Od tamtej pory nie mogę przestać o tobie myśleć. Wciąż widzę twoje oblicze. Kiedy Chang usłyszała słowa młodzieńca, na jej twarzy pojawił się rumieniec. Nie wiedziała, co odpowiedzieć. Spojrzała tylko nieśmiało i uśmiechnęła się. W obawie, że ktoś może ich zobaczyć, odeszła pośpiesznie do pałacu. Wang zdążył jeszcze krzyknąć za nią. Piękna Chang! Czy zobaczymy się jeszcze? Będę czekać na ciebie o zachodzie słońca nad sadzawką różowego lotosu. Kiedy dziewczyna wróciła do swojej komnaty, była bardzo szczęśliwa. Słowa młodzieńca, jego delikatność i uroda bardzo przypadły jej do gustu. I choć początkowo trochę się przestraszyła, teraz nie mogła doczekać się północy i spotkania nad sadzawką. Jej radość nie trwała jednak długo. Do komnaty weszła matka, aby obwieścić nowinę. Jeszcze tego wieczoru odbędą się zaręczyny Chang z księciem Ming Ming. Dziewczyna zadała się łzami i zaczęła błagać matkę, aby wszystko odwołała. Przekonywała ją, że jest jeszcze za młoda, że nie chce opuszczać domu i rodziny. Matka nie chciała jednak jej słuchać, bo uważała, że każda młoda dziewczyna ze szlachetnego rodu musi wyjść za mąż w odpowiednim wieku. Zawołała służące i kazała przygotować najpiękniejszy strój na wieczorną uroczystość. Potem wyszła z komnaty, a smutna Chang została sama. Dziewczyna wiedziała, że nie zmieni swego przeznaczenia, ale w jej sercu rodziła się właśnie miłość do Wanga. Kiedy służące przyniosły piękne szaty, Chang pozwoliła im ubrać się i uczesać, jak nakazywał obyczaj. Gdy jednak została na chwilę sama, wymknęła się do ogrodu. Zbliżał się zachód słońca. Przysadzawce różowego lotosu czekał już na nią Wang. — O, Chang, jesteś jeszcze piękniejsza niż w moim śnie! — krzyknął młodzieniec, widząc dziewczynę odzianą w piękne szaty i przystrojoną klejnotami. — Twoje oblicze lśni jak tarcza księżyca, który dopiero co rozpoczął swoją nocną wędrówkę. Widzę jednak, że na twoim czole osiadł smutek. Zgadłeś, Wang, powiedziała cicho. Jestem smutna, bo nie ma dla nas nadziei. Czy słyszysz te głosy, które dobiegają z pałacu? Właśnie trwa przyjęcie, na którym zostaną ogłoszone moje zaręczyny z księciem Ming Ming. Po chwili dodała jeszcze ciszej. Odejdź stąd, mój drogi Wangu, i zapomnij o mnie na zawsze. W tej samej chwili z zakrzaków wyłonił się ojciec Chang. Kiedy zobaczył, że dziewczyna jest sama z nieznajomym młodzieńcem, ogarnęła go wściekłość. Kazał złapać Wanga i wtrącić do ciemnych lochów, a córkę zamknąć w komnacie. Na próżno Chang błagała ojca, aby darował chłopcu winę i za nieposłuszeństwo ukarał tylko ją. Ojciec był niewzruszony. Miał jeszcze nadzieję, że książę Ming Ming nie dowie się o tej zniewadze i poślubi jego córkę, co byłoby wielkim wyróżnieniem dla niego. Jednak słudzy zdążyli już donieść księciu o tym, co zdarzyło się przy sadzawce różowego lotosu. Książę obraził się i pośpiesznie wyjechał z pałacu. Biedna Chang cierpiała w zamknięciu wielkie męki. Nie wiedziała, co się dzieje z jej ukochanym. Nie mogła wyjść ze swojego więzienia, ani z nikim rozmawiać. Dopiero po trzech tygodniach od nieszczęsnego wydarzenia, kiedy Chang siedziała na tarasie otoczonym wielkim murem, jeden z jej wiernych, pawi przyfrunął do niej i powiedział – Piękna Chang, twój ukochany umarł właśnie w ciemnym lochu, z głodu i pragnienia. Na te słowa dziewczyna zapłakała głośno. Jej płacz usłyszała stara piastunka i pomimo zakazu ojca Chang podeszła do niej i przytuliła ją na pocieszenie. Piastunko moja kochana, i cóż ja zrobiłam? Przeze mnie zginął dzielny i dobry człowiek, szlochała dziewczyna. Jest jeszcze nadzieja dla niego, możesz go uratować. Co muszę zrobić? Krzyknęła Chang. Pójdę choćby na kraniec świata, by mu zwrócić życie. Musisz udać się na księżyc. Rośnie tam czarodziejskie ziele życia. Kiedy skropisz Wanga wewarem z tego ziela, powróci do świata żywych. Tylko tyle piastunka zdążyła powiedzieć, bo pojawił się ojciec Chang i kazał jej opuścić komnatę. Dziewczyna nie wiedziała, co ma dalej robić. Jak mogłaby dostać się na księżyc? Gdzie szukać pomocy? Wtedy usłyszała znajomy głos. Nie płacz, piękna czang, rzekła papuga, która siedziała w złotej klatce. Niełatwo jest dostać się na księżyc, ale nie jest to całkiem niemożliwe. Wiem, kto może ci pomóc. Wypuść mnie z klatki, to polecę do białego królika, który będzie wiedział, co należy zrobić. Czanku uwolniła papugę z klatki i usiadła na tarasie, aby tam na nią czekać. Zaczęła już tracić nadzieję na jej powrót, gdy wreszcie ujrzała ją na horyzoncie. Znalazłam białego królika, krzyknęła ta z oddali. Bardzo chcę ci pomóc. O! Widzisz? Już czeka na ciebie w ogrodzie. Rzeczywiście, biały królik czekał już na dziewczynę. Pozostało tylko przemknąć niepostrzeżenie obok straży. Na ratunek przyleciały dwa piękne pawie. Piękna Czang, my także chcemy ci pomóc, powiedziały. Usiądź na naszych grzbietach, a my zaniesiemy cię do ogrodu. Dziękuję wam, powiedziała wzruszona Chang, i chwyciła się mocno pawich piór. Chwilę później znalazła się obok białego królika. Witaj, Chang. Zaniosę cię na księżyc. Musimy się śpieszyć, aby zdążyć przed północą. Musisz jednak wiedzieć, że to ciężka i niebezpieczna droga, ostrzegł ją królik. Nie boję się niczego. Muszę uratować mojego ukochanego Wanga. Zatem usiądź na moim grzbiecie i złap się mocno za moje futro. Biały królik wzbił się w niebo i skacząc z obłoku na obłok, z jednej chmury na drugą, wznosił się coraz wyżej i wyżej, aż w końcu wskoczył na sam księżyc. Piękna Chang zaskoczyła z jego grzbietu i zaczęła szukać ziela życia dla swojego ukochanego. Są tacy, którzy zarzekają się, że widzieli jak Chang przemierza księżyc i szuka czarodziejskiego ziela. Wielu wierzy nawet, że odnalazła je, wróciła na ziemię i uratowała Wanga, a potem razem uciekli na koniec świata, gdzie żyją szczęśliwie. Są jednak i tacy, którzy mówią, że piękna Chang do dzisiaj błąka się po księżycu i wciąż szuka ziela życia. Kto ma rację? Nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że jej miłość... Była silniejsza niż strach i śmierć i przekroczyła ziemskie granice.